Rozdział 27. W ostatnich dniach ciemność i niegodziwość zapanują na świecie. Księga Mormona będzie dana ludziom. Trzech świadków da o niej świadectwo. Znający pismo nie odczyta zapieczętowanej księgi. Pan dokona cudownego i zadziwiającego dzieła. Porównaj z rozdziałem 29 i zajasza. Oto w ostatnich dniach, czyli w dniach ludzi innych narodów. Ludzie wszystkich innych narodów oraz Żydzi, zarówno ci, którzy przybędą na ten ląd, jak też ludzie, którzy przebywać będą na wszystkich innych lądach ziemi, będą pijani niegodziwością i wszelkimi występkami. I gdy nadejdzie ten dzień, zostaną oni nawiedzeni przez Pana zastępów grzmotami i trzęsieniem ziemi, wielkim hukiem, huraganem, burzą i płomieniami szalejącego ognia i wszystkie narody, które będą walczyć przeciwko Syjonowi i nękać go, będą niczym wizja we śnie i stanie im się na podobieństwo głodnego człowieka, który śni, że je, a przebudziwszy się nadal jest naczczo i na podobieństwo spragnionego, który śni, że pije, lecz budzi się znużony i z wyschniętym gardłem. Tak samo stanie się rzeszą wszystkich narodów, które walczą przeciwko górze Syjon. Wszyscy! którzy czynicie niegodziwość, zatrzymajcie się i zastanówcie, albowiem będziecie wołać i płakać. Będziecie pijani, lecz nie winem, będziecie się zataczać, lecz nie z powodu mocnego napoju. Oto Pan przelał na Was ducha głębokiego snu. Zamknęliście oczy i wzgardziliście prorokami. Z powodu Waszej niegodziwości Pan zakrył Waszych panujących i widzących. I stanie się, że Pan Bóg wyda Wam słowa księgi, a będą one słowami tych, Którzy zasnęli. Księga ta będzie zapieczętowana i będzie zawierać objawienia Boże o tym, co nastąpiło i ma nastąpić od początku do końca świata. I ze względu na charakter tego, co zostało zapieczętowane, nie będzie to dane ludziom w czasach niegodziwości i występków. Księga ta będzie więc zabezpieczona przed niegodziwymi, ale zostanie wydana pewnemu człowiekowi. Który przekaże słowa księgi, będące słowami tych, którzy śpią w prochu i przekaże te słowa innemu Ale nie przekaże słów, które zostały zapieczętowane, ani też nie przekaże tej księgi Albowiem księga ta będzie zapieczętowana mocą Boga I objawienia, które zawiera, pozostaną w niej zapieczętowane aż według Pana Nadejdzie właściwy czas, aby je wyjawić, gdyż podają one wszystko od początku świata do końca i nadejdzie czas, że słowa księgi, która została zapieczętowana, będą czytane na dachach domów i będą czytane z mocą Chrystusa. I wszystko, co było i będzie do końca świata, zostanie wyjawione ludziom. Dlatego, gdy księga ta będzie przekazana człowiekowi, o którym wspomniałem, będzie ona ukryta przed światem, aby nikt jej nie widział z wyjątkiem trzech świadków, którzy ujrzą ją mocą Boga, oraz człowieka, któremu zostanie przekazana. I dadzą oni świadectwo o prawdzie tej księgi i prawdzie tego, co zawiera. I oprócz nich i kilku innych... Nikt nie zobaczy tej księgi i stanie się to zgodnie z wolą Boga, aby dali oni świadectwo ludziom o Jego słowie, albowiem Pan Bóg powiedział, że słowa wiernych będą wypowiadane niczym przez umarłych. Pan Bóg przystąpi więc do wyjawienia słów księgi i w ustach tylu świadków, ilu uważa za stosowne, ustali swe słowo i biada temu, kto odrzuci słowo Boga. I stanie się, że Pan Bóg powie temu, komu przekażę księgę. Przekaż słowa, które nie są zapieczętowane innemu, aby pokazał je człowiekowi znającemu pismo mówiąc czytaj to proszę. I znający pismo powie przynieś mi księgę, a odczytam słowa w niej zapisane. I będą tak mówili dla chwały świata i dla zdobycia majątku, lecz nie dla chwały Boga. I człowiek ten powie nie mogę przynieść tej księgi, bo jest zapieczętowana. Wtedy znający pismo powie nie mogę jej przeczytać. Stanie się więc, że Pan Bóg wyda ponownie księgę i jej słowa temu, co nie zna pisma i człowiek ten powie, nie znam się na piśmie. Wtedy powie mu Pan Bóg, uczeni nie odczytają tych słów, bo oni je odrzucili i bez nich mogę dokonać mego dzieła. Odczytasz więc słowa, które ci przekażę. Jednak nie ruszaj tego, co jest zapieczętowane, bo przekażę to we właściwym dla mnie czasie i wykażę ludziom, że mogę dokonać mego dzieła. Gdy więc odczytasz słowa, które nakazałem Ci odczytać i gdy otrzymasz oświadczenia świadków, które Ci obiecałem, wtedy zapieczętujesz ponownie księgę i ukryjesz mi ją, abym mógł zachować słowa, których nie odczytałeś, aż w mojej mądrości uznam za stosowne wyjawienie ludziom wszystkiego. Oto jestem Bogiem i jestem Bogiem cudów I wykaże światu, że jestem tym samym wczoraj, dzisiaj i zawsze Oraz, że działam pośród ludzi według ich wiary I stanie się, że Pan ponownie zwróci się do tego, który odczyta przykazanemu słowa, mówiąc Ponieważ lud ten zbliża się do mnie ustami i czci mnie wargami Lecz ich serca dalekie są ode mnie A jego cześć dla mnie jest wyuczonym przez ludzi zwyczajem Przystąpię do dokonania cudownego dzieła pośród tego ludu Cudownego i zadziwiającego Bowiem mądrość ich mądrych i uczonych przepadnie A rozsądek ich roztropnych skryje się Biada tym, którzy starają się głęboko ukryć przed Panem swe tajemne zamysły I w ciemności knują swe sprawy mówiąc Któż nas widzi? Kto wie o nas? O wy przewrotni! Czyż glina! Może równać się z garncarzem? Oto ja im wykażę, mówi pan zastępów, że znam wszystkie ich czyny. Albowiem, czyż może dzieło mówić o swym twórcy, on mnie nie uczynił? Lub czy ulepione naczynie powie o tym, kto je zrobił, on nie ma rozumu? Pan zastępów powiedział, Pokaże ludziom, że nie potrwa to długo i Liban zamieni się w ogród, a ogród za las uważany będzie. W ten dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy niewidomych przejrzą wyzwolone z mroku i ciemności. Wtedy zwiększy się liczba pokornych i ich radość będzie w Panu i biedni pośród ludzi radować się będą w świętym Bogu Izraela. Bo tak pewnie, jak Pan żyje, Zobaczą, że nastanie kres ciemiężcy, zniknie szyderca, a wszyscy, którzy chcą czynić niegodziwość, zostaną odcięci. Także ci, którzy obwiniają ludzi za słowo i zastawiają sidła na tego, kto dochodzi sprawiedliwości przy bramie, a bez powodu odtrącają sprawiedliwych. Pan, który wybawił Abrahama, tak mówi o domu Jakuba. Odtąd nie zazna Jakub wstydu, ani jego oblicze nie niezblednie. Ale gdy zobaczę swe dzieci i dzieło rąk moich pośród nich, będą czcić imię moje, będą czcić świętego Boga Jakuba i cześć oddadzą w bojaźni Bogu Izraela. Także błądzący w duchu nabędą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie.